opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Cześć, za mikrofonem Bania. Ponownie słuchacie podcastu o piwie. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył piwa Honyś Weizen. Jest to piwo produkowane przez browar Cornelius, który znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim. Dlaczego akurat takie piwo? No, co u mnie co jakiś czas jest takie typowe, to naszła mnie na piwo pszeniczne. Co u mnie jest nietypowe, no to naszła mnie na piwo miodowe. Z takiego miksu urodził się pomysł, żeby spróbować piwa Cornelius Honey Weizen Piwo jest wlane do ciemnej półlitrowej butelki NRW i jest opatrzone sympatycznymi etykietami. No nie jest może to szczyt graficznych zdolności, ale te etykiety całkiem dobrze wyglądają. Są w takiej żółto-pomarańczowej tonacji z czarnymi elementami. Struktura etykiety jest w takie sześciokąty, które mają nam symbolizować plaster miodu. Nie rozumiem dlaczego na piwie jest napisane złoto bawarskich piłowarów. Przecież piwo jest ważone w Polsce. Piwo jest niefiltrowane oraz jest bez konserwantów. Honey Weizen to tradycyjne piwo pszeniczne górnej fermentacji. Ważone przy użyciu słodu pszenicznego, specjalnych drożdży i naturalnego miodu akacjowego, przez co uzyskuje niepowtarzalny owocowy aromat i zbalansowany smak kwaskowo-miodowy, lekko mętne o delikatnej złotej barwie. Produkowany wyłącznie z surowców naturalnych, niefiltrowany. Aha, to powinno być raczej niefiltrowane napisane, ale no nic. Bez konserwantów powstało w miedzianej ważalni według tradycyjnej sztuki ważenia zgodnie z prawem czystości składu. Skład woda, sód pszeniczny, sód jęczmienny, chmiel, miód, drożdże. Naturalnie mętne, niefiltrowane, osad drożdżowy. Czas leżakowania 4-6 tygodni. Te informacje, które Wam przed chwilą przeczytałem, to jest tylna etykieta tego piwa. No, podejrzewam, że złoto bawarskich piłowarów to jest właśnie napis ten wynika z zastosowania prawa czystości składu. Ciężko jest mi uwierzyć, że jest to tradycyjne piwo pszeniczne, ponieważ nie sądzę, żeby ktokolwiek tradycyjne piwa zaprawiał miodem. No ale być może ja się nie znam. Piwo ma 5% alkoholu przy ekstrakcie 12,5, czyli wszelkie potrzebne informacje są podane. Piwo jest zamknięte białym kapslem z napisem Cornelius, i rysunkiem Piotrkowskiego kogucika. No, bardzo ładnie to wszystko wygląda. Ciekawe jak smakuje. No, ja pamiętam jak za pierwszym razem, jedynym to piwo próbowałem, to byłem bardzo zadowolony. Czy teraz również będę zadowolony? No to się okaże. Żeby się okazało, no to najpierw trzeba spróbować tego piwa. No to próbujmy.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 ale już sobie go zorganizowałem, także otwieram. No, nie było łatwo, ale na szczęście sobie poradziłem. Kapsel jest bardzo twardy, z takiej sztywnej blachy wykonany. No, różne browary stosują różne kapsle, na przykład w Witnicy te kapsle są znowu bardzo miękkie i tak trochę je się też źle otwiera, ponieważ się mocno wyginają, a nie chcą odskakiwać. No ten nawet się odgiąć nie chciał, ale, ale jakoś sobie dałem radę. Ale piwo pięknie pachnie, już z butelki to czuć. Jest to taki, co ciekawe, wcale nie miodowy zapach, tylko bym powiedział taki przyniczno jabłkowy No, interesująco pachnie, naprawdę. Jest to taka Yy, pomieszanie bananów z jabłkami. Zapach zapowiada ciekawe piwo, no ale nalejmy sobie też szklanki. Nalałem sobie piwo. W międzyczasie zrobiłem też kilka zdjęć. To znaczy w tak zwanym międzyczasie. No przecież nie ma takiego określenia. I co Wam mogę powiedzieć? Piwo oczywiście nalewa się z odpowiednim dla przeniczniaków pianą. No jednak niestety piana szybko się redukuje. Powiedzmy po dwóch minutach jest centymetrowa, co na pszenicę jest jednak dość słabym wynikiem. No ale w każdym razie piwo jest w takim ładnym, głębokim, pomarańczowym kolorze. Jest to coś pomiędzy jasną a ciemną pszenicą. Bardzo mi się kolor podoba. No Jezu, jest tak piękny, że aż się napatrzeć na niego nie mogę. Widziana jest z takich malutkich oraz średnich bombelków. Jest zwarta, pofalowana, taki, e, utworzył się z niej taki jakby śniegowy puch. Jest to oczywiście śnieżnobiała. Nie widać zbyt wielu uciekających ze szklanki bombelków, no ale jak się tak dokładniej przyjrzeć, to, to można zobaczyć, że te niewielkie ilości bombelków, które są, no dosyć szybko ku górze uciekają. Niestety jednak nie podtrzymują one piany. Zapach piwa jest jeszcze bardziej ciekawy niż to było po otwarciu butelki. W szklance tak naprawdę ten zapach dopiero się odpowiednio uwalnia. Zapach jabłek zdecydowanie zelżał, ale za to pojawił się piękny zapach miodu. No piwo wybornie pachnie. Jest to taki zapach bananów, teraz leciutko też jabłkowy oraz całkiem silnie miodowy idealna kompozycja na dzisiaj, jak dla mnie. Właśnie na takie piwo czekałem. Także pierwszy łyk Wasze zdrowie. No w smaku piwo jest zgoła inne od zapachu. Spodziewałem się raczej czegoś delikatniejszego, a tutaj proszę pszenica z charakterem. Jest, jest ostre to piwo w smaku. Pierwszą rzeczą, jaka daje się wyczuć, no to jest zdecydowanie bardzo wysokie wysycenie. Jak na mój gustarz, za wysoki ono jest, no ale jakoś sobie z nim poradzę. Kolejny aspekt, który nam się tutaj narzuca, no to mocna bananowość tego piwa. Ale zaraz za nią idzie naprawdę mocna goryczka, taka chmielowa. A na koniec, jak już przełkniemy to piwo, chwilę odczekamy, to na podniebieniu się rozchodzi taki przyjemny, miodowy aromat. Coś wspaniałego. Piwo jest także lekko kwaskowe. I to jest... Czasami się w pszenicach zdarza, że ten posmak kwaskowy jest taki cytrynowy. Ja bym w Honeś Weizen ocenił, że on jest bardziej taki obokowy. Jest taki kwaskowy, w taki przyjemny, aromatyczny sposób. No, ciężko to jest opisać, byście musieli sami spróbować tego piwa. I już po tych dwóch, trzech pierwszych łykach mogę wam powiedzieć, że naprawdę warto. Wydaje mi się, że to piwo jest lepsze niż wtedy, gdy je pierwszy raz piłem. A może ja go wtedy dobrze nie zapamiętałem, ale cieszę się, że teraz jest tak wyborne. Piwo z czasem zaczyna się robić troszkę cierpkie, no i jest to też ciekawa zmiana smaku. Na pewno jest to nietypowa pszenica. Szczerze mówiąc, nie kojarzę żadnej innej miodowej pszenicy. Cornelius tutaj no, jest jakimś prekursorem. Co prawda, boom na piwa miodowe jest wszechobecny, jednak dotyczy on zdecydowanej większości lagerów, czasami jakiś ciemnych piw. No a do pszenicy nikt nie pcha miodu. Cornelius to już robi od pewnego czasu, no i fajnie im to wychodzi. Szkoda tylko, że piana w tym piwie nie jest lepsza, no to jest zdecydowanie źle jak na pszenicę. Piwo jest bardzo mętne. Jak to w niefiltrowanych piłach. W ogóle nie jest przepuszczalne. Znaczy promienie słoneczne oczywiście przepuszcza, ale przykładając palce po drugiej stronie szklanki, no nie widzimy co, co się tam znajduje. Na dnie butelki były oczywiście drożdże, które trzeba było wymieszać, wlać razem z piłem. Wtedy pszenice smakują najodpowiedniej. Ja przynajmniej e, wolę je takie wymieszane razem z tymi drożdżami z dna. Jeżeli nie jesteście zbytnimi fanami piw miodowych, tak samo jak i ja. Na przykład z tego powodu, że obawiacie się, że one będą po prostu za słodkie dla Was. No to wydaje mi się, że po korneliusa możecie sięgnąć, ponieważ nie jest to piwo słodkie. Cornelius, tak jak mówiłem jest kwaśnawy, jest trochę cierpki, trochę goryczkowy. W każdym razie nie jest słodki. No i to jest również zaleta tego piwa. Pomimo tego, że jest piwem miodowym, to całkiem nieźle orzeźwia. I ten miód to dodaje mu tylko ładnego zapachu, fajnego posmaku. No ale na szczęście nie dodaje temu piwu słodkości. I za to wielki plus dla Corneliusa. Lubię ich pszenicę. Zarówno miodową, jak i zwykłą. Zwykła no już dokładnie nie pamiętam jak ona smakuje. Też ją dosyć dawno próbowałem. Wiem jednak, że wtedy bardzo mi posmakowała. Miodowa w obu przypadkach mi posmakowała, zarówno kiedyś, jak i dzisiaj. I podejrzewam, że pomimo tego, że ja się tam jakoś zbytnio nie fascynuję miodowymi piwami, no to jednak wrócę do tego piwa. Bo warto. Bo jest nieprzeciętne. Bo jest po prostu smakowite. Zrobiłem sobie króciutką przerwę w nagrywaniu. Przez ten czas piwo trochę postało, trochę się ogrzało, trochę się wygazowało i nabrało takiego przecudnego, kwiatowego aromatu. Podejrzewam, że ten aromat pochodzi od miodu, no ale jest świetny naprawdę piwo, jak dla mnie bardzo dobre. Zdaje mi się, że piwo zrobiło się ciutkę jeszcze bardziej cierpkie, ale mi akurat taki posmak w tym piwie odpowiada. Na pewno nie będziecie się nudzić przy kosztowaniu tego piwa, bo, bo naprawdę rotacja smaków jest w nim spora. Nie chcę Was dzisiaj za długo męczyć, także przechodzę już do oceny podsumowującej. No i ogólnie to piwo bym ocenił na 8,5 punkta. Do pełnej dziesiątki no troszkę mu brakuje. Przede wszystkim tutaj wadzi mi piana. Nie ma również charakterystycznego dla pszenic aromatu goździków, no ale to są detale. Piwo ogólnie i tak jest bardzo dobre. Zachęcam Was do jego spróbowania. Podejrzewam, że nie rozczarujecie się Corneliusem, tak jak i ja się nim nie rozczarowałem. Może jeszcze tylko Wam na koniec dodam, że piwo jak na pszeniczne wcale nie jest drogie. Kosztuje no około 4 zł w sklepach. Czyli cena jak najbardziej odpowiednia. W sumie to jest taki dolny pułap cen dla piw pszenicznych, no bo nie sztuka znaleźć coś droższego, a nawet, nawet z reguły te piwa są droższe niż 4, czasami droższe niż 5 zł. No, Cornelius tutaj proponuje nam rozsądną cenę za naprawdę dobre piwo. I to jest w tym piwie również fajne. Dziękuję, że słuchaliście dzisiaj podcastu. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że wrócicie, że odwiedzicie stronę, zostawicie jakiś komentarz. Że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to dołączycie do fanów na Facebooku.